Dzisiaj będzie krótko, po króciutkim komiksie, który jest pojedynczym zeszytem. Sedut i pewnie wymawiam ten tytuł źle, więc postaram się wymawiać go rzadko, ale naszukałem się trochę w internecie wiadomości o nim, nie ma tego zbyt wiele, ale w jednej zagranicznej wideorecenzji panowie omawiający ten komiks też nie wiedzą jak wymówić tytuł, więc to chyba norma. Czemu akurat ten komiks? Z kilku powodów. Po pierwsze, autor historii, Clive Barker. Choć mi daleko do bycia fanem tego pana. Jego twórczość literacką znam no, mniej niż marginalnie. Jego obecność na taśmie filmowej już znacznie lepiej, ale na pewno nie można mnie nazwać znawcą Barkera. Jednak póki co jego nazwisko potrafi mnie przyciągnąć, choć szczególnie do filmów. W Polsce ukazało się kilka komiksów z nazwiskiem Barkera na okładce. Egmont wydał choćby dwa tomy historii najbardziej charakterystycznej postaci stworzonej przez tego autora, mianowicie jednego z tak zwanych wysłanników piekieł, cenobitów, yy, w komiksach Hellraiser z serii Obrazy Grozy. I pewnie, a przynajmniej patrząc na nazwiska pojawiające się na liście autorów tej komiksowej antologii, byłoby warto zapoznać się z tym tytułem, czego ja niestety dotąd nie zrobiłem. W tej samej serii ukazał się też Złodziej Wszystkich Czasów, z którym ja również nie miałem póki co przyjemności się zapoznać. Tak jak powiedziałem, daleko mi do bycia fanem, choć pewnie kiedyś każdy z tych tytułów przeczytam. Nie wiem, czy jeszcze coś się ukazało, ja natomiast na pierwszy rzut postanowiłem zabrać się za inny komiks, omawiany tutaj sedut. I tak naprawdę zrobiłem to z dwóch powodów. Po pierwsze, Rysownik. Gabriel Rodriguez, który miał już kontakt z Barkerem w wielkim, sekretnym widowisku, ale ja cenię go za niesamowitą pracę przy komiksie tworzonym wspólnie z Joe Hillem, synem Stephena Kinga, Lock and Key. Ja tutaj wiele o Lock and Key nie powiem, bo mam nadzieję szczegółowo zrecenzować ten tytuł w swoim podcaście, ale to dopiero jak komiks zostanie zakończony. Mogę jednak powiedzieć, że jest to dla mnie... Chyba najlepszy komiks, jaki czytałem i uwielbiam go zarówno za to, co wyczynia Joe Hill w warstwie scenariuszowej, jak i za przegenialne rysunki Gabriela Rodriguez'a, których styl na pierwszy rzut oka daleki jest od horroru. Jeśli ktoś, choć mgliście ma pojęcie o twórczości wspomnianego przy omawianym tutaj komiksie Clive'a Barkera, to po sedut może nie bezpodstawnie oczekiwać jeszcze większej dawki krwi i makabry. Drugim powodem, który skłonił mnie do wydania tych kilkunastu złotych, jest technologia 3D. Tak wydojona ostatnio przez kino i opluwana przez widzów. Ja może i nie jestem jakimś fanatycznym zwolennikiem, ale też daleko mi do typowego hejtera. Obecnie jest mi bez różnicy, w jakiej wersji obejrzę nowy film, ale mój pierwszy kontakt z trójwymiarem wspominam tak samo jak pierwszy kontakt z kinem domowym... I każdą inną nową technologią. Siedzę wtedy jak na szpilkach, gębę mam otwartą jak chłopak ze wsi i cieszę się jak dziecko. Bardzo chciałem zapoznać się z komiksem 3D, bo do tej pory zetknąłem się z nim chyba tylko w przypadku Star Wars 3D, wydanych w latach 80. z okazji dziesięciolecia sagi i było to umiarkowanie ciekawe doświadczenie. W przypadku omawianego tutaj komiksu jest różnie. Z jednej strony świetne rysunki Rodrigueza prezentują się kapitalnie w wersji 3D i ja tak mogę sobie siedzieć i patrzeć na nie bez końca. Z drugiej jednak strony ten koniec musi nadejść, gdyż nie jest to zbyt przyjazne dla oczu obcowanie z lekturą. Po pierwsze, to się bardzo nieprzyjemnie ogląda w słabym świetle. Najlepiej, jeśli jest to dzienne światło, bo wieczorem przy lampce no, wygląda to nędznie i, i dość łatwo o głowy. Po drugie, komiks to nie tylko warstwa wizualna, ale też historia a zapoznanie się z nią w takiej formie no to jest droga przez mękę strasznie ciężko czyta się ten komiks i ja zmuszałem się do niego chyba kilka lat przy czym co jakiś czas z przyjemnością oglądałem sobie pojedyncze strony i kadry co nie zmienia faktu oczywiście że ta krótka podróż przez dość dziwną historię jest po prostu niesamowita w dobrym świetle zaowocuje to lekkim bólem oczu ale wrażenia z lektury są naprawdę dobre. Komiks doczekał się dwóch edycji, przy czym są to tylko dwa różne warianty okładkowe. Oba w 3D, oba z dołączonymi okularami. Szkoda, że wydawca nie dał nam alternatywy, bo moim zdaniem to nie trójwymiar jest głównym atutem tego komiksu. To oczywiście trójwymiar jest bardzo fajną ciekawostką i w momencie, gdy już zaistniał, to owszem, wysuwa się na pierwszy plan. Ale sama historia broni się, a rysunki w wersji normalnej prezentują się całkiem dobrze. Rodriguez umieszczał na swojej stronie obie wersje, więc łatwo można porównać. Owszem, wersja ostateczna komiksu jest świetnym horrorem, ale osobiście nie pogniewałbym się za dwie edycje komiksu. Do czytania bez bólu głowy i oglądania w 3D. Na moje takie dwie wersje mogłyby nawet trafić do jednego zeszytu, szczególnie że część z dodatkami jest tutaj akurat wybitnie słaba. A ja z przyjemnością zapłaciłbym za to kilka dolców więcej. Can you take me home?